Za chwilę zaproszę Was do wysłuchania ostatniego zarejestrowanego występu Wojtka Belona, który odbył się w połowie kwietnia 1985 roku w poznańskim klubie Eskulap w ramach przeglądu Blirwa i Amory. W czasie tego koncertu Wojtkowi akompaniował na gitarze serdeczny przyjaciel, członek zespołu Wacław Juszczyszyn. Z Wolną Grupą Bukowina tak nieformalnie związałem się bardzo wcześnie, z tym, że nie było wtedy jeszcze mowy o jakimś wspólnym graniu. Czasami pomagałem, podłączałem się na jakichś koncertach. Nie byłem członkiem stałym. To było chyba w 1974 roku. Przyszedłem gołej bosy, że tak powiem, do Bukowiny. Powstały te piosenki w ten sposób, że Wojtek dał mi tekst i poprosił mnie, czym nie spróbował czegoś wymyślić do tego tekstu, bo jemu to jakoś nie idzie. Pamiętasz, która piosenka była pierwsza? Pierwsza była Sielanka o domu. Pamiętam, że już po zawieszeniu działalności zespołu grałeś dalej z Wojtkiem Belonem. Mam nawet parę nagrań waszych wspólnych. Tak, tak. Grałem z Wojtkiem często. Ostatnio nawet bardzo często. Na każdą jego prośbę jechałem i graliśmy. Bardzo dużo miał propozycji koncertowych. Nie lubił grać sam i prosił któregoś zawsze z nas, ze starych członków byłkowiny, żeby mu pomagać w koncertach. Jesteś autorem muzyki jednej z ostatnich piosenek Wojtka, ballady zatytułowanej Jakże blisko. To bardzo piękna pieśń i już po śmierci Wojtka nabrała bardzo dziwnego kontekstu. No Ten kontekst miał już wcześniej. Powiem Ci szczerze, że trudno mi o tych sprawach w ogóle rozmawiać.